Dwójka poharatanych dzieci, pomyślałam. Ale z szansą na normalność. To najważniejsze. Nie rany nas definiują, tylko to, jak się goją. Miron nie zostawił wiadomości, nie dzwonił, nie przysłał smsa. Starałam się nie dopatrywać w tym niczego złego. Może po prostu stracił poczucie czasu. Albo siedzi w piekle. W Toruniu podjechałam do supermarketu. Zrobiłam duże zakupy. Zwykle, gdy Mirona nie było w mieście, żywiłam się płatkami kukurydzianymi i zupkami chińskimi, ale teraz miałam dziecko i wilka do wyżywienia. Z upakowanym bagażnikiem zajechałam pod kamienicę. Wchodziłam po schodach, gdy zadzwonił telefon. Przebiegłam ostatnie stopnie, odstawiłam torby i wygrzebałam komórkę z kieszeni. Nie znałam numeru. Nie od razu zrozumiałam wykrzykiwane po drugiej stronie słowa. Zaraz potem zadzwoniłam do Leona. Potrzebowałam miani na parę godzin. Miałam kolejne morderstwo. Rozdział 31. Wszystko wyglądało podobnie, ale jednocześnie było kompletnie inne. Nowe miejsce zbrodni miało w sobie coś nienaturalnego, sztucznego, co drażniło mój instynkt. Wrażenie doliny niesamowitości prześladowało mnie, odkąd weszłam do środka a minęło już prawie 30 minut. Próbowałam odtworzyć poprzednią wizytę w tym domu. Porównywałam obrazy, szukając różnic. Coś zniknęło? Coś się pojawiło poza trupem w kałuży krwi na dywanie? A może chodziło o coś innego? Rozglądałam się po pokoju, niczego nie dotykając i starannie omijając zwłoki na podłodze. Coś mi tu nie grało. Coś było nie tak... Ten obraz został spreparowany, zainscenizowany, najprawdopodobniej specjalnie dla mnie. Ignorowałam męża ofiary, który stał w korytarzu i wrzeszczał na mnie bez przerwy. Miałam ochotę go zakneblować, ale zawsze istniała szansa, że w nerwach powie więcej niż zamierzał. Na razie skupiał się na obarczaniu mnie winą za bałagan, który miałam przed oczami. To wszystko twoja wina, twoja nieudolność doprowadziła do śmierci mojej żony. Wrzeszczał, a jego twarz zrobiła się prawie fioletowa przypominał mi agresywnego indyka. Ale nawet w tych wrzaskach było coś wykalkulowanego. Gdybyś go złapała, nigdy by do tego nie doszło. Możliwe, acz wątpiłam, bo wreszcie zrozumiałam, co mi nie pasowało w tym obrazie. Układ domu. Identyczny. Ślady krwi na podłodze, ścianach i suficie. Identyczne. Poprzewracane meble, poszarpane zasłony, zerwany karnisz, wszystko jak wcześniej. Podobieństwo aż raziło. Dużo krwi. Zaskakujące, jak wiele krwi mieści się w ludzkim ciele i jak szybko je opuszcza, gdy przetnie się miękką skórę, delikatne mięśnie i tętnicę szyjną. Wyraz zaskoczenia na twarzy pani Malwiny. Nie strachu, nie złości, lecz właśnie smutku i zaskoczenia. Znowu uciekłam wzrokiem. Skupiłam się na rozszarpanych poduszkach i trzech głębokich rysach na przewróconym drewnianym stoliku. Usłyszałam odgłos dwóch silników, trzask drzwi samochodowych i po chwili na progu stawiła się moja kawaleria. Wampir i wilk. Wkrótce potem umilkły wrzaski korfantego szczawika. Nie sprawdzałam, czy to Roman użył uroku i perswazji, czy Johan zastraszył go powarkiwaniem – Ważne, że Indor umilkł i wyszedł przed dom, gdy tylko obaj wkroczyli na miejsce zbrodni. Odwróciłam się w ich stronę, ciekawa, czy ich instynkty podążą tym samym tropem. Roman stanął na szeroko rozstawionych nogach, skrzyżował ramiona na piersi i z powagą zapytał – co my tu mamy? Jakby grał agenta FBI w jakimś serialu. Długi czarny płaszcz idealnie pasował do tej roli. Johan stał obok w podobnej pozie, ale w sportowej kurtce, dżinsach, brudnych na kolanach i z kilkudniowym zarostem wyglądał bardziej jak zakapior, który w ciemnej alejce pyta – masz jakiś problem? – Żadnych konkursów, który ma większego, bo wyciągnę centymetr i raz na zawsze rozstrzygnę ten dylemat. Ostrzegłam, wyczuwając napięcie między nimi. Obaj rzucili mi oburzone spojrzenia, ale niemal równocześnie rozluźnili ramiona i szczęki. – Mamy zamordowaną kobietę. Dużo spójniejsze ślady krwi niż na poprzednim miejscu zbrodni. I kilka rzeczy, które zupełnie nie mają sensu. – Bogna już jedzie, więc możecie się rozglądać, ale nie dotykajcie ciała – uprzedziłam. Byłam ciekawa, czy wyłapią to samo co ja, albo więcej dzięki swoim podkręconym zmysłom. – Cała krew jest ludzka – oznajmił Roman po kilku sekundach. – Po co komu laboratorium, gdy ma się pod ręką księcia wampirów? – Należy do jednej osoby? – upewniłam się. – Raczej tak, nie wyłapuję nic innego – potwierdził Roman. – Nie wyczuwam obcych zapachów, tylko te, które należą do domowników, ani śladu napastnika. Bestii i dymu też nie wyniuchałem. dodał Johan po minucie obwąchiwania pomieszczenia i drzwi frontowych oraz tych na tyłach domu. – Zerknij na ślady na stoliku – poprosiłam. Podszedł i przyklęknął, po czym przypatrzył się rysom pod różnymi kątami. Potem spojrzał w górę z miną mówiącą, co jest to cholery? Przytaknęłam. Zgadzaliśmy się w interpretacji. Roman tymczasem obchodził pomieszczenie, śledząc rozbryzgi krwi. Trzy ciosy, podsumował. I odegrał małą pantomimę. Pani Malwina dostaje pierwszy cios, siedząc na kanapie. Zrywa się, obraca w stronę drzwi. Dostaje drugi w tył głowy, robi kilka kroków, pada na kolana... A trzeci cios rozszarpuje jej tętnicę szyjną, kończąc walkę. Doszłam do podobnych wniosków, przyznałam. Dziwne, że nie ma żadnych śladów, mimo tych kałusz krwi, żadnego odcisku buta. Powiedział Johan, który ewidentnie rywalizował z Romanem. Powinnam ich zatrzymać na zawsze, bo spisywali się doskonale. Widziałeś ten ślad na krawędzi dywanu? Zapytałam, a on natychmiast przykucnąłby się przyjrzeć. Czy to jest to, co myślę? zapytał cicho. Tak podejrzewam. W kuchni leżał kłomp ręczników papierowych nasączonych krwią. Tak samo jak u pani Bożeny, ale tu kompletnie bez sensu. Nie było wybitej szyby, ani żadnych oznak walki. Ktoś dosłownie zamoczył ręczniki we krwi i rozsmarował ją po stole. To jest absurdalne, stwierdził Roman z niesmakiem. Znów się zgadzaliśmy. No co czekamy? zapytał Johan. Na opinię Bogny, jeśli potwierdzi nasze przypuszczenia, sprawa zostanie zamknięta, przynajmniej ta jedna, powiedziałam. Wyszliśmy przed dom. Korfan tego nigdzie nie było, więc uniknęłam wrzasków o mojej winie. Może powinnam go poszukać, ale byłam dziwnie pewna, że nie przepadnie. Miał się za dużo sprytniejszego i inteligentniejszego niż był. I wątpiłam, by poza stekiem przekleństw i zarzutów, którymi już mnie uraczył, powiedział mi coś, co faktycznie warto byłoby usłyszeć. Roman wyprzedził nas o trzy kroki i pomógł ubognie wyciągnąć z bagażnika skrzynkę z narzędziami. Przytrzymał jej biały kombinezon, który naciągnęła na czarne leginsy i dżinsową koszulę sięgającą połowy uda. Na koniec założyła plastikowe ochraniacze na buty i lateksowe rękawiczki. Była gotowa. Jędrek z transportem będzie za parę minut. Rzuciła i spojrzała na Johanna marszcząc brwi. Ciebie nie znam. Bardzo żywotna energia, wilk? Doskonale pochwaliłam ją z uśmiechem. Jeszcze trochę, a będziesz rozpoznawać wszystkie gatunki i rasy. Bogna wchodziła do naszego świata powolutku. I na początku z oporami. Ale jeśli z całej afery z latarnikiem wyniknęło coś dobrego, to właśnie jej decyzja, by zostać koronerką Tornu. Czasem przypominałam sobie o tym w ciągu dnia i od razu się uśmiechałam. Na miejscu zbrodni wszystkie gatunki i rasy dzielą się na dwie kategorie. Oznajmiła chłodno. Tych, którzy trzymają ręce przy sobie... I tych, którzy macają zwłoki i zasługują na reprymendę. Tu masz samych rozsądnych, zapewniłam. To kto przenosił ciało? Zapytała. Żadny z nas, myślę, że to sprawca ją upozował. Zmrużyła oczy i cmoknęła. Hm, mogło tak być. Już nie żyła, przyznała. Przyklęknęła przy ciele i delikatnie zbadała szarpane rany na szyi. Mruczała coś pod nosem... Ale wiedziałam, że nie wyda opinii, dopóki nie zbada dokładnie całości. A tak zwierzęcia? Zapytał Johan nieświadomy, że zadawanie Bognie pytań na tym etapie to proszenie się o ostre słowa. Spojrzała na niego znad zwłok i burknęła. Jak jeszcze raz spróbujesz mnie ponaglać, to zobaczysz, jak wygląda atak koronera i sam sobie porównasz ślady. Roman cofnął się w głąb korytarza, by ukryć szeroki uśmiech. Kilka minut później pojawił się Jędrek. Zaparkował furgonetkę domu pogrzebowego Kamala i dziarskim krokiem maszerował przez podjazd, trzymając pod pachą nosze do przewożenia zwłok. Tylko wilk mógł uznać, że wygodniej nieść je w rękach niż ciągnąć na kółkach. Bogna zawinęła dłonie zmarłej w papierowe torby. Wzięła kilka próbek z rany, a chwilę później zawołała Jędrka, po czym wspólnie zapakowali panią Malwinę do worka i ułożyli na noszach. Zajmiesz się nią od razu? – zapytałam. A co, masz inne w kolejce? Na razie tylko te, choć w sumie mam też kota do obdukcji i porównania śladów. Spojrzała na mnie, jakby nie była pewna, czy żartuje. Nie żartowałam. Tylko dlatego nie zakopałam zwierzaka ponownie i wciąż leżał w pudełku na schodkach pani Bożeny. Sprawy się łączą? Poniajak to kot sąsiadki. Zaginęła kilka dni wcześniej. Bogna kiwnęła głową. Przynieś tego kota. Zabierzemy go do kostnicy, ale nie obiecuję, że Kamal nie policzy ci za niego jak za drugie zwłoki. Dopóki to Roman rozlicza jego faktury, nie mam się czym martwić. A jak się to zmieni, pokażę ci, gdzie będzie twoja nowa kostnica. Już mamy budynek. Doskonale, tylko nie zamawiaj żadnego sprzętu bez konsultacji. Mam listę i najlepszych dostawców, powiedziała popychając nosze w stronę furgonetki. Kiedy mogę wpaść, podpytać o wyniki sekcji? Zapytałam. Zadzwonię. Nie ponaglej mnie i nie dysz mi w kark, bo inaczej wsiadam w auto, jadę do Torunia na kolację z synem, a panią Malwiną zajmę się rano. W poniedziałek. Unosząc ręce, zapewniłam, że nawet mi przez myśl nie przeszło ją poganiać. I grzecznie czekam na sygnał. Może powinnaś zainwestować w taki bad sygnał? Tylko zamiast nietoperza byłaby wiedźma na miodle. Od razu by ci szacunek ludzi ulicy skoczył, jak mówi Bartek. Zażartowała. Pomogła Jędrkowi załadować ciało do furgonetki i sprawdziła, czy porządnie przypiął je pasami. Gdy odjechali, Roman zapytał — Chcesz z nim pogadać od razu? — Poczekajmy na wyniki sekcji, niech się trochę spoci. — Możemy zaraz pojechać do mnie. Mam już pierwsze nagrania monitoringu z potencjalnymi furgonetkami pasującymi do opisu — powiedział. — Zajrzę po zmroku, dobra? Daria będzie już na nogach. Może też coś znalazła. Masz coś pilniejszego do roboty? Uśmiechnął się. Szczerze? Od cholery rzeczy. Kryzys wilczy zażegnany, przynajmniej na razie, ale mam wystraszoną dziewczynkę, którą zabawia teraz Leon. Słyszała tego idiotę Szczawika, jak wrzeszczał mi w słuchawkę, że to ja zabiłam Malwinę i to moja wina. Powiedziałbym, że zmieniają ci się priorytety, ale oboje wiemy, że to nieprawda. Po prostu nie masz żadnego gorącego tropu, który odpaliłby w tobie harta śledczego. Możliwe. Wiesz, co pomyślałam, kiedy zobaczyłam dzisiejsze miejsce zbrodni? Nic nie jest takie, jak powinno. Ale to samo dotyczy poprzedniego. Tak, oba są niewłaściwe, ale w inny sposób. Zgodził się wampir. Mówiłam, że jeszcze zrobię z ciebie detektywa? Burknął coś i wsiadł do swojej drogiej zabaweczki. Pomachałam mu, kiedy odjeżdżał. Zdążyłam otworzyć drzwi do swojego auta, gdy Johan oparł się o maskę i powiedział... To wszystko nie ma najmniejszego sensu, prawda? Ma, tylko zupełnie inny niż się spodziewałeś. Jak tam sprawy w Trójprzymierzu? Zapanował ład, gdy tylko pogroziłaś szczeniaką palcem? Przypomnij mi, czemu wciąż jesteś w tornie, a nie ganiasz po okolicznych lasach? Pokazał mi faka i oddalił się w stronę domu pani Bożeny. Ciągle szukał zapachu dymu. Jedna tajemnica wciąż wymagała wyjaśnienia, ale żadne z nas nie miało tropu. A potem zrobiłam coś, czego normalnie bym nie zrobiła, mając świeże zwłoki i rozgrzebane śledztwo. Wróciłam do domu, żeby zjeść kolację z moją podopieczną. Może wreszcie zaczynałam łapać, na czym polega ta mityczna równowaga między życiem a pracą. Rozdział 32. drugi. W szatańskim pierwiosunku było ciemno i głucho. Drzwi zamknięto na klucz, Leon nie odpowiadał na walenie pięścią. Cofnęłam się na ulicę, żeby sprawdzić okna w mieszkaniu nad barem, tam też panowała ciemność. Serce załomotało mi w piersi. Nie tylko z powodu Leona, ale też dziecka, które miał pod opieką. Nie widziałam śladów ognia, choć to tylko jedna z rzeczy, która mogła się im przytrafić. Wchodzą do baru czart, salamandra i wilk. Brzmi to jak początek dowcipu. Tylko gdzie do cholery się podziali? Wyciągnęłam komórkę i wybrałam numer Leona. Oczywiście nie odebrał, choć to nie wskazywało od razu na katastrofę. Miał nieznośny zwyczaj wyciszania dzwonka. Zastanawiałam się, kto mógłby wiedzieć, gdzie się podziali. Może Miron albo As? Może coś się wydarzyło i musieli opuścić bar? Obróciłam się w miejscu, zadzierając głowę i wtedy zobaczyłam jasne światło w oknach naprzeciwko szatańskiego pierwiosnka na drugim piętrze. W moim mieszkaniu, w którym w teorii nikogo nie powinno być. Pognałam po schodach jak błyskawica, wpadłam do środka, gotowa zmierzyć się z intruzem i zamurowało mnie w półkroku. Zderzenie najczarniejszego scenariusza z rzeczywistością dawno nie było tak spektakularne. Miron z mokrymi włosami i świeżymi skaleczeniami na czole i grzbiecie nosa mieszał warzywa i sałatę w wielkiej misie. Leon, cały i zdrowy, klęczał przy piekarniku i zaglądał do wielkiego ceramicznego giówecza. Ducham pewna, że nie miałam tego naczynia. Aromat pieczonego mięsa, ziemniaków i warzyw uderzył mnie w nozdrza, a pusty żołądek skręcił się boleśnie. Salcia siedziała przy stole i z zaciętą miną potrząsała słoikiem, w którym oliwa, ocet i przyprawy powoli zmieniały się w winegrę. A wiarkę, rozciągnięty na podłodze jak biały, futrzany dywanik, ogryzał kość, sądząc po rozmiarze wołową. Kochani, wróciłam do domu, zawołałam. — Wreszcie jakieś dobre nowiny — skomentował Miron i uśmiechnął się zawadiacko. — Obiad za dwadzieścia minut. Jeśli chcesz zmyć z siebie ten smrodek śmierci, to nie odwlekaj tego przesadnie — rzucił niewzruszony Leon, wsuwając garnek z powrotem do piekarnika. — Jasne, dajcie mi chwilę — odpowiedziałam wciąż nieco oszołomiona i pomaszerowałam do sypialni. Odłożyłam broń na łóżko i zaczęłam się rozbierać. Powąchałam ciuchy. Nie wyczuwałam smrodku śmierci. Może jedynie odrobinę żelazistej nuty krwi. Ale piekielnicy mieli wyczulone nosy. Na wszelki wypadek wyrzuciłam ubrania do kosza na pranie i wyciągnęłam z komody świeży zestaw. Działałam jak automat, aż zorientowałam się, że się trzęsę. W gardle zaczął gnieść się szloch, który starałam się stłumić. Usiadłam na łóżku, chowając głowę w drżących dłoniach. Ulga. Nazwanie emocji... Wcale nie czyni jej mniej obezwładniającą. Zobaczenie Mirona w kuchni było szokiem. Podświadomie godziłam się z tym, że znowu zniknie na długie miesiące. A jednak tu był. I nie musiałam szlochać samotnie w poduszkę. Mimo wszystko ta reakcja wydała mi się przesadzona. Może skumulowało się we mnie za dużo stresu i teraz znajdował ujście w najdziwniejszy możliwy sposób? To nie ma sensu, mruknęłam zirytowana własnym mazgajstwem. Szlocham, jakbym miała powód, podczas gdy moja rodzina sieka rzutkiewki w kuchni. Wytarłam twarz w koszulkę i odetchnęłam głęboko, próbując rozbić węzeł emocji, który wciąż ściskał mi trzewia. Usłyszałam krótkie pukanie i drzwi uchyliły się, zanim zdążyłam się odezwać. Miron zajrzał do środka z niepokojem w oczach. Wszystko w porządku? Zapytał, a po chwili dodał. Nawet się nie przywitasz? Miał rację. Przeszłam przez kuchnię i Ani się obejrzałam. Po prostu nie spodziewałam się, że będziesz już w domu. Wykrztusiłam. A gdzie miałbym być? W piekle? Gdziekolwiek, byle nie tu? Kiwnął głową i wszedł do sypialni. Nie zapomnisz mi tamtego, prawda? Nie chodzi o rozpamiętywanie czy wyrzuty. Robiłeś, co musiałeś. Po prostu ta chmura wisiała nade mną od wczoraj i nadal trudno mi uwierzyć, że to już koniec strachu. Załatałeś szczeliny? Te, tak, ale to raczej nie koniec. Co nie znaczy, że szykuję się na kolejną, kilkumiesięczną wyprawę do piekła. Wtedy też się nie szykowałeś. Nawet skarpetek nie spakowałeś na więcej niż trzy dni, przypomniałam. Jeśli kiedyś znów będę musiał tam siedzieć tak długo, pojedziesz ze mną. A co z tym... Że eskaluje konflikty samym swoim istnieniem, wyciągając z diabłów to, co najgorsze? Zapytałam, cytując coś, co podsłuchałam. Padło z ust Luca. Nie miał złych intencji, ale zabolało. Jakby diabły potrzebowały prowokacji. Jeśli posieją, to zbiorą. I tak odwlekamy nieuniknione. Kiedy w końcu zgodzisz się na ślub, nie będą mieli wyboru i zaakceptują rzeczy takimi, jakimi są. Westchnęłam. Nie pierwszy raz pojawiało się między nami słowo na si, a ja nie potrafiłam wytłumaczyć, dlaczego wzdycham z irytacją ilekroć padało. Może dlatego, że padało właśnie w takich okolicznościach? Odmiejmy to za sobą. Rzeczy będą łatwiejsze po... Nie satysfakcjonowała mnie taka argumentacja. Potrzebowałam deklaracji płynącej z serca, nie motywowanej wygodą. Nie będziemy o tym gadać. Mruknęłam sięgając po świeżą koszulkę i leginsy. – Wiesz, kto stał za szczelinami? – pokręcił głową. – As ma powęszyć, ale nie mamy podejrzanych. I najgorsze, że to nie my je załataliśmy, ani ich magia nie wygasła samoistnie. Ktoś je po prostu zwinął jako woźny kramik na widok strażnika miejskiego z bloczkiem mandatów. – To była ekstremalnie zła wiadomość. Do zwinięcia szczeliny w taki sposób potrzeba było wcale nie mniej magii niż do jej otwarcia. – i mnóstwa samokontroli. Fatalne połączenie. Słyszałem, że miałaś intensywny weekend w Trójprzymierzu. Zagaił. No, lekko nie było, ale wojna odroczona, przyznałam. I wiem już, przed czym uciekał nasz wilk. Opowiedziałam w skrócie o konflikcie Biarkę z ojcem i duchem. Co zamierzasz zrobić z tymi synami? Zapytał diabeł. Wzruszyłam ramionami. Liczę, że duchem zajmie się zaprzyjaźnione z Wawrzyńcem Queer Commando, a Watacha nie wiem. Muszę coś wymyślić, ale tak by nie doszło do secesji i by nie ucierpieli najsłabsi. Najchętniej skróciłabym ojca Biarkę o głowę i naszczała na jego grób, ale to byłoby krótkowzroczne. Jeśli nie wpadnę na nic sensownego, ściągnę fany albo podpytam Johana. Może zna podobne przypadki. A Biarkę? Jak widzisz, znów futrze. Ale twierdzi, że to dla dobra Salci... I jestem skłonna mu uwierzyć. Między nami. Dobrze? Zapytał diabeł, podchodząc bliżej. A czemu miałoby nie być? Bo nadal mnie nie uściskałaś ani nie pocałowałaś na powitanie. Następnym razem daj znać, że wracasz, to ustawię gromadkę dziewczynek z koszami kwiatów, byś stąpał po kobiercu płatków. Jędza, nadal jesteś zła. SMS nie zajął ci więcej czasu niż telefon. Przypomniałam. Stchórzyłem, przyznał. Uściski są tylko dla odważnych. Następnym razem zadzwonię, zapewnił. To co? Mogę liczyć na choćby malutki? Coś się znajdzie, ale towar drugiej klasy. Na pierwszą trzeba zasłużyć. Zażartowałam i objęłam go mocno. Przynajmniej jedna rzecz trafiła na swoje miejsce. Kolacja za pięć minut, zawołał Leon z kuchni. Czas zmyć smrodek śmierci. Mruknęłam, odsuwając się od diabła na długość ramion. Po tym uścisku przeszedł pewnie na mnie. Zostaje nam jedno. Prysznic był szybki i bez ekscesów. Biron nie kombinował, usłysząc czarta marudzącego w kuchni, że jego wysiłki są niedoceniane, a okienko, w którym gulasz ma idealną konsystencję, jest drastycznie wąskie. Potem siedziałam przy stole z moją rodziną, taplając się w cieple i zadowoleniu. Gulasz Leona podsycał oba. Jak to możliwe, że tyle czasu mieszkamy tak blisko siebie, a nigdy wcześniej nie wpadłeś, by mi ugotować coś pysznego? Zapytałam sięgając po dokładkę. Parsknął śmiechem. Bo zwykle wpadałaś wygłodzona do szatańskiego pierwiosnka i miałem czas co najwyżej na zrobienie kanapki, zanim odgryzłabyś mi głowę. Poza tym Salcia jest młoda, musi jeść porządnie. A że Mirona nie było, domyślałem się, że skończycie na płatkach albo czymś równie niepoważnym. Hej, nawet zrobiłam zakupy, lodówka jest pełna, zaprotestowałam. – Zauważyłem – przyznał z łaską. – Ale oboje wiemy, że dopóki nie wymyślisz zaklęcia, które przeobrazi składniki w potrawę, niewiele to zmienia. – Miał rację. Niestety. Po kolacji, gdy Leon poszedł do siebie, mamrocząc coś o tym, że zmywanie zostawia niewykwalifikowanej sile roboczej, a Salcia zabrała Biarkę do swojego pokoju, by poczytać mu kolejne rozdziały książki, w której fabułę się wciągnął. Skorzystałam z okazji, by poprzytulać się do Mirona na kanapie. Rozmawialiśmy i nawet nie wpadło nam do głowy, by włączyć jakiś film. Słodka chwila nie trwała jednak wiecznie, bo szybko zaczęłam myśleć o tym, że wciąż nie odnalazłam starszej kobiety i nie byłam ani o krok bliżej. Pozostawała też oczywiście martwa żona Korfantego Szczawika, choć tu, jeśli moje podejrzenia się potwierdzą... Sprawca nie był taką enigmą i aż takim geniuszem zbrodni, jak sam o sobie sądził. Miałam nadzieję, że Daria albo ochrona Romana coś znaleźli. Najchętniej od razu poszłabym ich przepytać, czy mamy choć cień nowego tropu. Zerkałam też co parę minut na komórkę, sprawdzając, czy nie przegapiłam wiadomości od Bogny. Diabeł oczywiście wyczuł, że odpłynęłam myślami. No dobra, co jest? Zapytał, gładząc mnie po włosach. Ciągle nie znalazłam pani Bożeny. Jedyna nadzieja, że Daria wygrzebała coś z jej wyciągów bankowych czy social mediów. Dobra, przecież nie znam cię od wczoraj. I kocham cię za wszystko, także za to, że jesteś najlepszą namiestniczką, jaką Torn widział od stu lat. Więc idź, zobacz, czy coś odkryli. Tylko błagam, nie zasypiaj na kanapie u Romana, wolę jak śpisz obok mnie. Zawahałam się. Jakaś część mnie nie chciała wychodzić. Cieszyła się tym, że Miron wrócił i nie przepadł w piekle na długie miesiące. Ale była też ta druga, niecierpliwa, która czekała na jakikolwiek przełom. A gdyby teraz zadzwonił As i powiedział, że mamy kolejną szczelinę? Zapytał Miron. Musiałbyś iść. No właśnie. Jesteśmy kim jesteśmy i oboje jesteśmy w tym dobrzy. A masa ludzi polega na tym, że nie będziemy się opieprzać. Dobra, przekonałeś mnie. Zażartowałam, choć czasem wolałabym mieć nieco mniej wyraźne priorytety. Dodałam, wyślizgując się z gorących objęć. Będę tu jak wrócisz, a dzieci i wilki będą już słodko spać, mruknął. I to jest intrygująca perspektywa, przyznałam. Rozdział 33. Roman był równie dobry w ukręcaniu głowy sprawie jak ja, czyli fatalny. Dlatego wieczór z Darią spędzał na analizie nagrań z monitoringu. Młoda wampirzyca siedziała po turecku z laptopem na kolanach i zawzięcie stukała w klawiaturę. Miałam nadzieję, że przełoży się to na jakiekolwiek nowe tropy. Moi no ludzie znaleźli na nagraniach trzy furgonetki z grubsza pasujące do opisu sąsiada pani Bożeny. Powiedział Roman wyciągając z teczki fotografię. Choć niezbyt udane i z wyraźnym ziarnem, dało się odczytać numery rejestracyjnej marki. Gdzie je wypatrzyli? zapytałam. Najciekawsza wydaje mi się ta. Postukał palcem w zdjęcie ciemnego Forda transita. Nagranie zrobiono przecznicę od bramy przy świętej Katarzyny. Jakoś mi się to skleja z tym międzymiastowym telefonem na drugą stronę. Pozostałe dwie są lokalne z Tornu. Moi ludzie namierzą je rano, ale ten transit będzie wymagał twoich ludzkich kontaktów. Ma warszawskie blachy. Spisałam numery i wysłałam wiadomość do Krzyśka. Zaprzyjaźnionego policjanta z toruńskiej drogówki z prośbą o sprawdzenie ich w systemie. Odpisał błyskawicznie. Żaden problem, ale dopiero po weekendzie. Z domu się nie zaloguję. Sprawa ewidentnie utknęła do poniedziałku. Równie dobrze mogłam zostać w domu i popracować nad scenariuszami powitalnymi. Daria nie miała wiele lepszych wieści. Na żadnym z jej rachunków nie ma aktywności od dnia zniknięcia. Zero transakcji kartą, żadnych wypłat z bankomatu, przelewów, nic. Telefon jest nie tylko uszkodzony, ale i zahasłowany. Próbowałam to rozgryźć, ale pani Bożena nie należy do tych miłych starszych pań z pinem 1111 czy 1234. A kombinacji jest od cholery, nie licząc gestów i odcisków palców, powiedziała. Nie wygląda to dobrze, przyznałam. Może przerzuciła się na gotówkę... Albo ukrywa się po naszej stronie, gdzie bankomatów nie uświadczysz? Pocieszała nas Daria bez przekonania. Odkryłam, że miała u nas skrytkę bankową. I może lekko nagięłam regulamin, ale uznałam, że szef mi za to głowy nie urwie, biorąc pod uwagę okoliczności. Puściła Romanowi oko. Wampir westchnął ciężko. Tylko jeśli znalazłaś coś, co może pomóc. Nienaruszalność skrytek bankowych była jednym z solidniejszych argumentów zatrzymaniem oszczędności w wampirzym banku. Nic, co zasługiwałoby na premię, przyznała niechętnie Daria. Polisa ubezpieczeniowa na okrągłą sumkę i testament spisany 11 miesięcy temu. Kto jest beneficjentem? Zainteresował się Roman. Jej syn bożydar. Niestety nie ma żadnych namiarów. Nie mieszka w Tornie, nie płacił tu podatków przez ostatnie dwadzieścia lat. Nie ma u nas konta i nie figuruje w spisie mieszkańców. Może pani Stefania będzie wiedziała, jak się z nim skontaktować? Zastanawiałam się. Trzeba też założyć, że nie mieszka po alternatywnej stronie, zauważył Roman. Stoimy w miejscu. Mruknęłam z frustracją. Twój znajomy futrzak nic nie wywąchał? Zapytał wampir. Pokręciłam głową. Miał swoje teorie, ale to tyle. Co właściwie niewiele znaczy, skoro podejrzany najwyraźniej potrafi zmieniać się w dym. A potrafi prowadzić furgonetkę? Wampir uniósł brew. Nie sądzę. Ta kobieta nie mogła po prostu wyparować, zauważyła Daria. Hmm. A jednak westchnęłam. Nie ma po niej żadnego śladu. Myślisz, że morderca zakopał ją w lesie? Zapytała i się wzdrygnęła. Nie tak dawno sama przeżyła coś takiego. Przewagą młodej wampirzycy nad starszą kobietą o znikomej magii było to, że zdołała się z tego grobu wydostać i złoiła dupę temu, który ją tam wsadził. Mam nadzieję, że nie, bo wtedy szanse na jej znalezienie spadają do zera. Roman milczał zasępiony. Traktował zniknięcie pani Bożeny osobiście. Jakby jego obowiązkiem jako księcia było pilnowanie dobrobytu wszystkich swoich pracowników. Nawet tych, których od 30 lat nie miał już na liście płac. A może chodziło o samą zagadkę? Coraz bardziej wkręcał się w tę całą detektywistyczną robotę. Jak tak dalej pójdzie, będę musiała wstawić mu biurko do komisariatu. Gdy zadzwonił telefon, podskoczyłam. Na ekranie wyświetlił się numer Bogny. Mam wstępne wyniki oględzin, powiedziała bez wstępów. Mogę podjechać do domu pogrzebowego, zaproponowałam. To nie jest najlepszy pomysł, odpowiedziała. Trwa czuwanie w dużej kaplicy i Kamal prosił, bym była dziś szczególnie dyskretna. Sugerujesz, że ja nie jestem dyskretna? Zapytałam rozbawiona. Komunikuję, sugestie zostawiam maluczkim. Wszyscy znają twoją buźkę i mało komu kojarzy się ona inaczej niż z kłopotami. Myślałam, że jesteś tu nowa i nie słuchasz plotek. Podjadę do ciebie, zaproponowała. Jestem u Romana, ale jeśli wolisz, możemy się spotkać u mnie w domu. Może być u Romana, jeśli obieca, że ma cywilizowane towarzystwo. Trzyma zgraje twardą ręką. Kropli krwi nie utoczą bez jego zgody. Zapewniłam. Westchnęła. Powiedz mi, jak dojechać. Opisując trasę, słyszałam, że notuje wskazówki. Potem się rozłączyła. Spojrzałam na Romana. Jesteś gotowy na wizytację koronerki w swoim leżu? Zadzwonię do gospodyni, by przyniosła coś do jedzenia. Stwierdził tylko. Hej, czemu nie dzwoniłeś do niej, kiedy ja przyszłam? Zapytałam. Karmienie cię za każdym razem byłoby jak zachęta, byś wpadała częściej. Odpowiedział, po czym wstał z kanapy i podszedł do interkomu na ścianie. Nie miał tego na myśli, zapewniła Daria. Och, miał. Ale jakoś muszę z tym żyć. Odpowiedziałam rozbawiona. Zbiegłam na dół, by zaczekać na bognę przed wejściem do pałacu. Tak na wszelki wypadek, gdyby lokaj miał dziś muchy w nosie. Zaparkowała przy krawężniku i wysiadła, niosąc pod pachą teczkę z papierami. Spojrzała na szyld krwinki po sąsiedzku z siedzibą gniazda i zmarszczyła nos. Czy to jest to, co myślę? zapytała. Jeśli myślisz, że to wampirzy bar, w którym bywają zarówno wampiry, jak i ludzie ceniący sobie ich towarzystwo, to tak. Och, myślałam, że nietypowy punkt krwiodawstwa przez tę nazwę. Cóż, poniekąd się nie myliłaś. Gdy już myślę, że ogarniam ten świat, natykam się na kolejne dziwy. Mruknęła pod nosem. Pojechałyśmy windą na piętro Romana. Na wszelki wypadek poradziłam jej, by stanęła tyłem do ażurowych drzwi, bo mogłaby zobaczyć więcej niż chciała. Sama unikałam windy, odkąd wpakowałam się na masakrę w wampirzej bawialni. Dla Bogdy nawet zupełnie typowe sceny wampirzej zabawy mogłyby w tym momencie oznaczać nadmiar wrażeń. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, zapukała do drzwi. Konieczność zaproszenia w tę stronę nie działa. Zażartowałam. Czeka na nas. Dodałam i weszłam do środka. Na stole stały już kawa i ciasteczka. Bognę uniosła brew, jakby nie spodziewała się poczęstunku. Tylko od elfów lepiej nie przyjmować jedzenia, powiedziałam. Jeszcze mi